I co? So, witam Grze. To Bobby Smurda. It's fucking time to murder. The Bobby Smurda. It's fucking time to murder. To Bobby Smurda. It's fucking time to murder. To Bobby Smurda. It's fucking time to murder. Wchodzę I, i widzę takie pisty. Nie pozwala mi na to mój, morderczy incy. inni myślą, że po porażce jestem podrabiańcy spokojnie. Chwilę na mnie się poczekaj. Jeśli wątpisz, to mnie z testu i może być nawet dwudziestu, ja nie wymiękam Mawisz sobie broń, rozpierdolę wszystkich i wszystko Będzie trzeba, pójdę siedzieć za nie Będziesz cał cał cał, cał, cał, cał, cał, chuja Jak twoja mama, mama ma, ma, dola Będziesz stał cał, cał, cał, cał, cał, chuja Jak twoja mama, ma, mama ma, dola Jakoś wcale się nie zdziwię, jak cię w ringu zabiję To już sam, lepiej załóż sobie pędzę że na szyle wyjąb woź Ja w bię, jestem cholernie Agresję do ciebie pielęgnuj i odpocz Będziesz stał sal sal sal chuja Jak twoja mama mama mama ma, Będzie dola Będziesz sał, stał sal chuja Jak twoja mama mama mama ma, Będzie dola Będziesz sał, sal chuja Jak twoja mama mama mama Chyba weszła biała dama Dobrze wiem, że ci patrz od dawna Może dlatego pierdolić się bajko pisarzu, prawda? Ciąg, so, ciąg, so, so, so, so, so, so, so...